To są informacje Polskiego Radia 24. Materiały wybuchowe przy kluczowym dla Węgier gazociągu. Według lidera opozycji może to być prowokacja Wiktora Orbana. Śledczy postawili zarzuty w sprawie pobicia dziecka w Wielkopolsce. Sprawcom grozi do 15 lat więzienia. W górach topnieje śnieg, przebywa wody w małopolskich rzekach i MGW ostrzega przed ich wezbraniem. Minęła 16. Łukasz Pastor, zapraszam. Przygotowanie prowokacji oskarżył Wiktora Orbana, lider opozycyjnej węgierskiej partii TISA. Peter Modior mówił o działaniach, które mają sprawiać wrażenie ataku przeciwnika, a w rzeczywistości służą realizacji celów politycznych. Chodzi o odkrycie materiałów wybuchowych w pobliżu gazociągu Balkan Stream. Łączy on Węgry z Serbią i transportuje rosyjski gaz. Wiktor Orban zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Obrony. O szczegółach Przemysław Lis.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 Według sondaży na ostatniej prostej kampanii wyborczej nad Dunajem prowadzi opozycja. Przemysław Lis, Polskie Radio. Kremlowi na rękę mogłoby być oskarżenie Ukraińców o podłożenie materiałów wybuchowych. Tak uważa ekspert do spraw bezpieczeństwa Daniel Boćkowski. Jego zdaniem mogłoby to posłużyć jako argument za ograniczeniem amerykańskiej pomocy dla Kijowa. Zdaniem gościa TVP Info na kilka dni przed wyborami parlamentarnymi premier Węgier może ponownie zagrać antyukraińską kartą.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 Ekspert podkreślił, że incydent może być pretekstem do wprowadzenia na Węgrzech stanu wyjątkowego lub unieważnienia zaplanowanych na niedzielę wyborów. W informacjach Bliski Wschód. Cztery osoby zginęły, a około 40 zostało rannych w izraelskich atakach na południe Bejrutu. Celem nalotów był budynek położony w pobliżu szpitala. Izraelska armia przekonuje, że uderzyła w pozycję Hezbollahu. Zbombardowany obiekt znajduje się obok największego publicznego szpitala w Libanie. Placówka wciąż działa, choć część pacjentów ewakuowano w bezpieczniejsze miejsca. Dzisiejsze ataki na południowe dzielnice stolicy należą do najbardziej intensywnych od dłuższego czasu. Według libańskiego minister Ministerstwa Zdrowia od 2 marca w konflikcie zginęło niemal 1400 osób, a ponad 4100 zostało rannych. Przechodzimy do informacji z kraju. Trzy osoby usłyszały zarzuty w sprawie pobicia pięciomiesięcznego chłopca. Dziecko trafiło na oddział ratunkowy Wielkopolskiego Oddziału Pediatrii w Poznaniu. Miało liczne siniaki i pękniętą kość czaszki. Stan chłopca był ciężki, a według lekarzy obrażenia powstały na przestrzeni kilku dni. Dziecko do szpitala przyniosła matka, ale w ostatnim czasie to nie ona sprawowała nad nim opiekę, mówi rzecznik Wielkopolskiej Policji Andrzej Borowiak. Ta kobieta wyjechała kilka dni temu do Mołdawii na zabieg medyczny. Dziecko zostawiła pod opieką ojca, obywatela Gruzji i dwóch mężczyzn młodych obywateli Mołdawii. W związku z tą sprawą został zatrzymany jeszcze jeden Mołdawianin, natomiast ojciec dziecka zniknął i jest poszukiwany. Zatrzymanym postawiono zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do 15 lat więzienia. Na wniosek prokuratury sąd aresztował matkę oraz obu mężczyzn. Ludzie, którzy szukają z martwych zmartwychwstałego Pana, potrzebują siebie nawzajem, podkreślił na Wielkanocnej Mszy Świętej na Wawelu kardynał Grzegorz Ryś. Metropolita Krakowski mówił, że Maria Magdalena, apostołowie Piotr i Jan potrzebowali siebie wzajemnie, a każde z nich poszukiwało Jezusa w inny sposób. Bez Marii Piotr i Jan nie pobiegliby do grobu. Bez Piotra ani Maria, ani Jan nie zrozumieliby tego, co się wydarzyło. Bez Jana nie mielibyśmy o tym bladego pojęcia, bo nikt by tego nie zapisał. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego jest najważniejszym świętem chrześcijan. Na koniec ostrzeżenie przed wezbraniem rzek w Małopolsce. 20 stopni pokazują termometry w regionie. W związku z nagłym ociepleniem śnieg na podchalu i w Tatrach będzie topniał. Synoptycy wydali w związku z tym ostrzeżenia.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 Z zachodu w kierunku centrum przesuwa się strefa opadów. Padać będzie przelotnie do wieczora. Na pozostałym obszarze na ogół słonecznie. Na termometrach od 8 do 10 stopni na wybrzeżu, 16 kresek na wschodzie, 20 w centrum. Najcieplej w tej chwili w Poznaniu 22 stopnie. Radio dwadzieścia Słowem wszystko. Chińskie zna. znaki Chińskie Znaki, Tomasz Sajewicz. Witam Państwa w niedzielę wielkanocną i obiecuję, że dziś nie będzie o polityce, a o wierze i religijności Chińczyków. Zapraszam do wysłuchania czterech rozmów i zaręczam Państwu to sinologiczny Dream Team. dr Małgorzata Religa, dr Katarzyna Sarek, dr Marcin Jakobi i Marcin Jerzewski. Cztery perspektywy duchowości Chińczyków. Zaczynamy od doktora Marcina Jakobiego. Mamy święta Wielkiej Nocy. Nie jest to święto, które jest typowe dla chińskiej kultury. Oczywiście jest mniejszość chrześcijańska, ale przy tej okazji chciałbym, żebyśmy porozmawiali o duchowości Chińczyków. Z jednej strony mamy taką utartą kalkę myślenia o tym, że Chińczycy są skoncentrowani na zarabianiu pieniędzy, na edukacji, ale z drugiej strony wiemy na przykład, że jest to społeczeństwo, które bardzo jest przywiązane chociażby do kultu przodków. Więc jest taki dualizm, taka dychotomia w podejściu, tych Chin szybko wzrastających, szybko rosnących i tego zapatrzenia, żeby jak najbardziej wybić się z tej macy, osiągnąć swoje cele, ale z drugiej strony, kiedy przychodzi do świąt tradycyjnych chińskich, to całe Chiny stoją. Jeżeli spojrzymy na Chiny w takim szerszym kontekście historycznym, to jest to państwo ludzi bardzo uduchowionych i różne kultury religijne kwitły w Chinach, kwitły w takim, można powiedzieć, środowisku tolerancyjnym, gdzie wspólnie wzrastały różne religie, różne tradycje i różne kulty i mieszały się ze sobą. I do przyjściu komunizmu Chiny były miejscem, gdzie ludzie byli nie tylko bardzo religijni, ale również bardzo zabobonni, ponieważ część z tych kultów związane była z różnymi ceremoniami czy czarami, od, odciągania złych mocy, zapewniania sobie szczęścia i stąd bardzo dużo w sztuce chińskiej jest symboli dobrowróżnych. To wszystko łączy się w taki jeden dość spójny amalgamat bardzo różnych tradycji. No, kiedy przyszedł komunizm, próbowano religijność Chińczyków zniszczyć i zbudować coś zupełnie innego, ale nie udało się to do końca. W połowie lat 80. różne kulty religijne za przyzwoleniem komunistycznej partii Chin, zaczęły się powoli odradzać ze zgliszczy, ze zniszczenia, które trwało od, lat, od końca lat 50. tak naprawdę. No i możemy powiedzieć, że mimo tego pędu do zarabiania, mimo miłości, pieniędzy i, i świetnej smykałki biznesowej, w Chińczykach jest bardzo dużo potrzeb natury duchowej i zainteresowanie religiami, różnymi kultami, wierzeniami jest nadal bardzo duże i ono się odradza cały czas i to jest proces, który trwa już kilkadziesiąt lat. Jak w obecnej sytuacji, która jest niezwykle specyficzna, kultu Xi Jinpinga, tego wzmacniania roli państwa, które stara się przejmować i tak już odebrane Chińczykom sfery wolności w poprzednich dziesięcioleciach, jak ta sfera duchowości jest rozwijana obecnie. Dlatego, że z mojego doświadczenia, też ku mojemu zdziwieniu, ja pamiętam te czasy pekińskie, kiedy z okazji Chińskiego Nowego Roku czy przy okazji Święta Sprzątania Grobów, buddyjskie świątynie się zapełniały. Nie jest to jednak zapewne w smak chińskim władzom, które częściowo jednak starały się pewne konfucjańskie teorie, czy też widzenie, postrzeganie świata zaprzęgać w jarzma komunistycznej takiej nowomowy, no starając się też w jakiś sposób bardziej dotrzeć do współczesnych Chińczyków. Jednocześnie mamy... Parę procesów. Jeden z nich to jest bardzo silnie wspierany przez Komunistyczną Partię Chin proces sinizacji wszystkiego, co w ogóle w Chinach jest. I to jest nowa polityka językowa, nowa polityka kulturalna. Jest to próba wejścia do struktur organizacji religijnych po to, żeby je sinizować. Czyli no de facto, żeby one po pierwsze były odcięte od wpływów z zagranicy. Jeżeli mówimy o chrześcijaństwie na przykład, to jest bardzo silny taki zakaz i ograniczenia dotyczące pracy misyjnej w Chinach czy kontaktów z kościołami zagranicznymi. Jeśli chodzi o islam, jeszcze bardziej skomplikowana jest sytuacja, ponieważ chodzi przede wszystkim o strach komunistycznej partii Chin przed ekstremizmem islamskim i drakońska polityka w Xinjiangu. I to jest związane również z bardzo takim silną kontrolą wszelkich wspólnot religijnych muzułmańskich w Chinach, które mają, można powiedzieć, bardzo ograniczone pole ruchu. Jeśli chodzi o buddyzm lamański, tybetański, jest tutaj również silna kultura państwowa. Czyli z jednej strony kontrola, z drugiej strony sinizacja. Także rozwijają się święta tradycyjne chińskie. Przywrócono kilka świąt, które nie były obchodzone oficjalnie w Chinach w ostatnich latach. Jest bardzo silny nacisk na to, żeby te tradycyjne święta chińskie stawały się coraz ważniejsze, a jednocześnie jest próba, żeby zredukować religię do takich, można powiedzieć, bardzo fasadowych świąt, które tak naprawdę nie mają wartości religijnej, tylko są jakąś taką, możemy to potocznie nazwać cepelią. Mamy tańce, śpiewy i jedzenie, ale nie ma tam głębszych rzeczy. No ale oprócz tego jest to, co powiedziałem wcześniej, czyli ogromne zainteresowanie i potrzeba ludzi w Chinach do jakiejś realizacji swoich potrzeb duchowych. No i ta cepelia i to fasadowe, Różnorodność fasadowa nie odpowiada na te potrzeby, więc ludzie w ciszy, w domach, w małych wspólnotach uprawiają dalej różne kulty i możemy powiedzieć, że taka religijność domowa, prywatna rozwija się dość dynamicznie natomiast na poziomie zewnętrznym mamy dość ciężkie czasy dla różnych wspólnot religijnych. No właśnie wspomniałeś o tym, zarówno i chrześcijaństwo, jak i islam, jak i religia buddyjska, to są tematy delikatne z punktu widzenia chińskich władz. Z chińskich władz, które też starały się zaprząc te kwestie, jak i kwestie mniejszości narodowych, do jednego kolorowego obrazka harmonijnego chińskiego społeczeństwa, no ale tego się nie udało zrobić, dlatego że że trudno jest zaprząc religię pod rządy komunistyczne, tak jak chociażby w przypadku chrześcijaństwa i w przypadku związanego z wyświęcaniem biskupów katolickich, kiedy jednak trzeba przypomnieć, kościół katolicki w Chińskiej Republice Ludowej jest całkowicie podporządkowany partii. Inaczej być nie może, nawet jeśli papież zgadza się na wyświęcanie biskupów. No właśnie trzeba by pamiętać o tym, że partia dopuszcza różne kulty religijne pod warunkiem, że wszyscy uznają nadrzędną rolę partii, czyli może być Bóg, mogą być różne kulty, ale partia jest najważniejsza. Więc to jest jak gdyby takie podejście, które oczywiście stoi w sprzeczności z większościami religii, jeżeli nie ze wszystkimi, ale jest czymś, co jest jakimś nie można powiedzieć, z zasadą, którą kierują się komuniści. Wydaje mi się, że w ostatnich latach bardzo ograniczona została przestrzeń dla wielokulturowości w Chinach. Buduje się trochę nowe podejście do rozumienia tego, czym jest Chińczyk, czym jest tożsamość chińska. W rozumieniu partii dzisiaj i samego Xi Jinpinga tożsamość chińska ma być dominująca nad jakimiś lokalnymi tożsamościami związanymi z etnią, z językiem, z kulturą, z kultami religijnymi. Więc jeśli wszyscy się umówią, że są po pierwsze Chińczykami, należącymi do państwa, które nazywa się Chińską Republiką Ludową, to dopiero później mogą jakieś te mniejsze swoje lokalne tożsamości uprawiać pod ścisłą kontrolą partii i państwa. Nie mogę cię o to nie zapytać, bo jesteś nie tylko sinologiem, ale też zajmujesz się kulturą koreańską, a to mnie naprawdę przez lata Ogromnie fascynowało, jak ta duchowość i religijność wygląda w Korei Południowej, bo to jest oczywiście temat na osobną audycję, ale skąd bierze się w Koreańczykach mamy w ogóle te przecież to, co nasi słuchacze mogą pamiętać, wątki religijno-ezoteryczne na sferach najwyższych kręgów południowo-koreańskiej polityki, gdzie była pani prezydent, która korzystała z pomocy jakichś właśnie tego typu kręgów ezoterycznych w rządzeniu państwem. Coś, co by się wydawać mogło nie do pomyślenia z naszego punktu widzenia, skąd w Korei Południowej akurat taka różnorodność, bo tam oczywiście pewnie sam o tym opowiesz, jest ogromna wiara ludzi, kościołów protestanckich, ogromna wiara, taka wiara powiedziałbym pierwszych chrześcijan wręcz, ale z drugiej strony takie poszukiwania, poszukiwania duchowości, skąd się to bierze? To nie jest łatwa odpowiedź, to znaczy trudno jest powiedzieć skąd się biorą pewne rzeczy. Możemy powiedzieć, że Koreańczycy są bardzo uduchowieni. No dzisiaj mimo całego rozwoju technologicznego, ekonomicznego, między połowa społeczeństwa koreańskiego przyznaje się do jakichś wspólnot religijnych tradycyjnie był to, było to państwo buddyjskie. Natomiast chrześcijaństwo, które bardzo późno zaczęło się rozwijać w Korei, bo to jest właściwie koniec XIX wieku dopiero i głównie misjonarze amerykańscy, tak naprawdę wybuchło, jeśli chodzi o popularność po 1948 roku w Korei Południowej. Kiedy ona była najpierw pod okupacją amerykańską, potem była wojna koreańska i jakaś taka, można powiedzieć, fascynacja Stanami Zjednoczonymi, rozwojem, zachodem połączona została z zainteresowaniem chrześcijaństwa. Także dzisiaj Korea Południowa jest najbardziej chrześcijańskim państwem Azji Wschodniej i sądzę, że jeżeli chodzi o w ogóle cały region, może może tutaj konkurować z katolickimi Filipinami. W Korei dominują kościoły denominacji protestanckie, ale przede wszystkim ewangelikalne. I oprócz tego jest bardzo dużo sekt religijnych. Niektóre są związane jakoś z chrześcijaństwem, niektóre są połączeniem różnych kultów, chrześcijaństwa, buddyzmu, taoizmu. Są to potężne organizacje również polityczne i ekonomiczne, mające ogromne zasoby, ogromne pieniądze i ogromne wpływy w polityce. Wspomniałeś o y, niesławnym byłym prezydencie Junsogielu i jego żonie. Ona była wyznawczynią szamanizmu. I to szamanizmu nie nawet koreańskiego, tylko koreańsko-japońskiego. To jest y, cały galimatias. Szamanizm, czy tradycje szamańskie w Korei są nadal bardzo żywe. Są żywe, ponieważ jest potrzeba ludzi, żeby korzystać z usług szamanek, bo to głównie są kobiety. Dlaczego Koreańczycy tacy są? Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, no wydaje mi się, że jak spojrzymy na historię, no to jest to pewna kontynuacja. Być może yy, raczej powinniśmy zadać pytanie, jak to się stało, że w dobie modernizmu czy industrializacji i rozwoju nadal się udało Korańczykom to zainteresowanie religiami i kultami utrzymać. Nie budzi twojej ciekawości pytanie, dlaczego akurat Azja jest, ja mam takie wrażenie przynajmniej, że to Azja jest na takiej wschodzącej duchowości religijności, że Europa, chrześcijańska Europa, no jak wiemy, ma problem ze swoim chrześcijaństwem, nowe pokolenie w wielu państwach na świecie, a chociażby tu, gdzie dzisiaj nagrywamy tą rozmowę, ja jestem w Jerozolimie, ci, którzy zostali to są filipińskie, koreańskie zakonnice. Tutaj oczywiście większość pielgrzymek z Azji, to właśnie są Korea Południowa, Filipiny, Indie coraz częściej. Ludzie pielgrzymują tutaj właśnie z tamtej, nieoczywistej dla rozwoju duchowości części świata. Przepraszam za to pytanie, o czym to może świadczyć? O Koreańczykach można powiedzieć tyle, że są w ogóle bardzo żarliwi i bardzo ciężko pracujący. Być może ten system, który stworzyło chrześcijaństwo który wymaga od wiernego wyrzeczeń, modlitwy, udziału w nabożeństwach, jest czymś, co Koreańczycy w tym się dobrze odnajdują, ponieważ no wydaje mi się, że jeżeli możemy się w jakiś sposób posiłkować stereotypami, no to Koreańczycy są żarliwi, a nawet krańcowi w bardzo wielu rzeczach. I, i czasami się śmiejemy z idealnych układów taneczno-wizualnych, jeśli chodzi o żołnierzy północno-koreańskich na defiladach i na stadionach, osoby, które układają się w różne piękne wzory i tak dalej i ćwiczą to godzinami. Tak samo w Korei Południowej mamy dużo przykładów takiej wielkiego oddania do ćwiczenia i do samodoskonalenia, czy to w k czy to w taekwondo, czy to w innych rzeczach. I być może w Koreańczykach jest po prostu coś takiego, że jeżeli coś już zaczynają, to idą na całość. Jeżeli są chrześcijanami, to są chrześcijanami na 1300% i można ich pokroić na kawałki i się nie zmienią. Także być może to też pomaga w tym, żeby te religie nowe dla nich, tak jak chrześcijaństwo, zapuściły bardzo stabilne korzenie. Czy twoim zdaniem komunizm zastąpił, inaczej, no deklaratywny komunizm, czy on zastąpił w Chinach religię? Mi się wydaje, że partia chciała zastąpić ideologię marksistowsko leninowską w wydaniu chińskim, zastąpić nią religię i się to nie udało. Już w latach 90. zaczęto tworzyć jakiś taki system etyki konfucjańsko-komunistycznej, która miała być również takim erzakiem, takim substytutem dla religii, ale no, ludzie tego nie kupili jednak. I wydaje mi się, że partia rozumie to, że nie jest w stanie tej potrzeby zaspokoić swoją ideologią i, i ta, że ta ideologia niestety no, jest utrzymywana tylko na poziomie państwowym, nie jest internalizowana tak, jakby partia chciała. I dzisiaj ja nie wiem, czy kult Xi Jinpinga ma znamiona kultu religijnego. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że też Chińczycy trochę się obawiają, żeby nie powtórzyć błędów z okresu Małistowskiego. Więc wydaje mi się, że partia przyjęła to, że wiele ludzi potrzebuje różnych religii, natomiast spychają te religie w miejsce, które dla nich jest bezpieczne, pod całkowitą i pełną kontrolą. To była rozmowa z doktorem Marcinem Jakobim, a z doktor Katarzyną Sarek rozmawiam o duchowości w chińskiej literaturze. Jestem ciekaw, czy z twojego doświadczenia, w, czy Chińczycy duchowości szukają też w literaturze. To jest trudne pytanie zapewne, dlatego że trudno jest z chińską duchowością z jednej strony. Z drugiej strony chińska literatura, jednak ta w oficjalnym obiegu poddawana jest Wiemy, że istnieje metajęzyk, że są oczywiście tłumaczenia rzeczywistości tak, żeby cenzura nie musiała się za bardzo ingerować w to, ale czy Chińczycy szukają duchowości w literaturze? Jeśli szukają, to szukają jej w literaturze zagranicznej tłumaczonej z innych języków, ponieważ literatura chińska z jednej strony wyraża taką pustkę moralną i duchową, którą Chińczycy odczuwają, ale nie podsuwa religii jako rozwiązania. I nie mówię o chrześcijaństwie, ale jakiejkolwiek religii. Tutaj w kulturze chińskiej moim zdaniem jest taka wielka, wielka dziura, której Chińczycy nie wiedzą, jak zapełnić, ponieważ czują właśnie tą moralną, duchową pustkę, ale nie mają pomysłu, co z tym zrobić i jak rozwiązać to poczucie właśnie takiej zbytniego przywiązania do dnia codziennego i do gonienia za, za takim światem materialnym. Dlaczego nie kierują się w stronę takich poszukiwań jednak duchowych, twoim zdaniem? Bo wydawać by się mogło, że przynajmniej literatura, myśmy mieli drugi obieg w naszej historii. Chińczycy też mają na swój sposób drugi obieg. Ci, którzy poszukują czegoś więcej niż Odpowiedź na to, co dzień dzisiejszy przyniesie i co włożyć do garnka i jak zarobić więcej pieniędzy, no mogłaby być ta literatura takim dobrym momentem na, na, na znajdowanie odpowiedzi. No to już jest chyba kwestia pokoleń już kolejnych, które żyją po 49 roku, kiedy oficjalnie jakby Chiny stały się państwem ateistycznym i przez kilka dekad, no, bycie religijnym człowiekiem było bardzo źle widziane i właściwie uniemożliwiało jakąkolwiek karierę w strukturach państwa chińskiego. Teraz myślę, że część Chińczyków jakby wróciła do takiej obrzędowości raczej, niż do głębokiej wiary, czy taoistycznej, czy buddyjskiej. Czasem pójdą do świątyni, zapalą kadzidła, ale jakby tej religii i tej wiary w jakieś wyższe, wyższe formy istnienia, czy w jakiś absolut, ja wśród Chińczyków Przyznam, że nie widziałam i literatura chińska też jest taka bardzo materialna i bardzo realistyczna i zawsze skupia się na tym, co jest tu i teraz, w jaki sposób tu i teraz spędzić możliwie dobrze, uczciwie, przyjemnie. Jedyna taka książka, która mi się w tym momencie kojarzy, yy, która poruszała jakby... Kwestie to, co jest po śmierci, to jest siódmy dzień juchła, która nie została jeszcze przetłumaczona na język polski, gdzie akcja dzieje się w zaświatach. Dzieje się w ciągu siedmiu dni, to też jest dużo, jestem nawiązań do chrześcijaństwa, do Biblii, do właśnie tej cyfry siedem do świata, do jakby tej, nie wiem, jak to nazwać świata pozagrobowego, świata po śmierci, pojawia się coś w rodzaju czyśćca, w którym przebywają dusze. Ale to jest książka, która z jednej strony jakby pokazuje ten świat po śmierci, głównym bohaterem jest człowiek, który właśnie umarł i próbuje te siedem dni jakoś spędzić w tych zaświatach, ale z drugiej strony to jest książka, która bardzo mocno skupia się na problemach świata jakby tego realnego. I ta książka w Chinach Uchły przyjęła się z takim dosyć chłodnym e, przyjęciem, ponieważ zarzucano mu, że on pod pozorem takiej właśnie duchowości napisał reportaż dotyczący najbardziej aktualnych problemów społecznych Chin. Więc tutaj widać, że nawet taka próba wyjścia w zaświaty kończy się jakby jeszcze większym nawiązaniem, jeszcze głębszym nawiązaniem do, do świata tu i teraz. Ale to co mówisz właśnie mi przypomniało to, że Chińczycy przecież to jest osobny wszechświat darowania zmarłym rzeczy doczesnych. Kiedy mamy święto sprzątania Qingming, które przypada akurat w Wielkanoc w tym roku, mnie zawsze fascynowało to, jak w tych sklepach przyświątynnych, jakie rzeczy papierowe można kupić, bo w obecnych czasach to nawet chyba wyobraźnia ludzka nie jest. Chyba tylko raz sztuczna inteligencja otworzyła możliwości kreacji tego, co można spalić w darze dla zmarłych. No absolutnie wszystko, wszystkie dobra luksusowe, pożądane na ulicach Szanghaju czy Pekinu, można spokojnie ofiarować w formie papierowego modelu właśnie naszym zmarłym, bo chcemy, żeby w tych zaświatach żyli, żyli tak, jak żyli nas tutaj. I... I to właśnie też to ofiarowanie jedzenia, wylewanie jakichś napoi na grób, że spotykanie się z całą rodziną na grobie, które tak naprawdę nie wiąże się za bardzo z taką jakąś zadumą i wspominaniem zmarłego, tylko właściwie zamienia się w taki piknik na świeżym powietrzu, kiedy wszyscy jedzą, piją, omawiają jakieś codzienne sprawy, a ten zmarły właściwie trochę jest tak poza, poza zakresem zainteresowań. Więc to też moim zdaniem Chińczycy zawsze byli bardzo pragmatyczni i bardzo twardo stojący na ziemi. Cały konfucjanizm no, tak naprawdę odżegnuje się od świata duchów, bóstw i tego, co jest nienamacalne. I moim zdaniem to jest bardzo mocno tak wplecione w taki, w taki chiński światopogląd i w kulturę i widzenie świata, że jednak ta duchowość z jednej strony czegoś potrzeba, ale z drugiej strony Chińczycy nawet mam wrażenie nie bardzo wiedzą jak i czego szukać. Czy nie uważasz, jeśli nie ma wiary, zawsze coś tą wiarę, stara się zastąpić. Człowiek, tak mi się wydaje, przynajmniej ma tendencję do poszukiwania odpowiedzi albo organizowania sobie życia w sposób, który jest łatwiejszy. Teraz pieniądz zastąpił religię czy partia komunistyczna. Można się pokusić o takie generalizowanie. Partia oczywiście chciała przejmować rząd dusz Chińczyków w różnych etapach historii, w różny sposób to jej wychodziło. Teraz nominalnie wydaje się, to co widzimy, obserwując że jeszcze bardziej stara się wejść w życie prywatne Osób. Co więcej, wykorzystując wątki różnego rodzaju konfucjańskie, wykorzystując nawet, rozmawiałam niedawno z, nie z m, ekspertem w, z Tajwanu, który mówił, że wykorzystywane są kult bóstw na Tajwanie przez partię komunistyczną po to, żeby pokazać Związek Wielkich Chin, że Tajwan to jest część i że partia <taki> także te bóstwa zaprzęga. Więc w co Chińczycy wierzą? Wierzą w sukces. Wierzą w to, że ciężką pracą coś jeszcze można osiągnąć, ale to, to starsze pokolenia, te młodsze już trochę zaczynają w to wątpić, bo jednak te realia chińskie w tym momencie są dla młodych ludzi dosyć trudne i ciężko jest odnieść taki sukces, jak nosiło ich pokolenie, ich rodziców. Wierzą w wartość nauki, to akurat myślę, że to wciąż w Chinach jest, że Rodzice przede wszystkim wymagają od dzieci, że dzieci mają się uczyć, niezależnie od ich naturalnych predyspozycji. I nauka zawsze była priorytetem w chińskiej rodzinie. No i teraz myślę, że niestety wierzą też w jakby siłę guanxi, siłę znajomości, siłę protekcji tego, że niestety ten sukces może w jakiejś części zależy od własnej pracowitości i od na przykład od edukacji, no ale jednak decydujące jest to w jakim domu się człowiek urodził, jakich ma kolegów ze szkoły, jakich ma znajomych z pracy. I to niestety decyduje teraz w największym stopniu o tym, czy człowiek odniesie ten sukces materialny, który jest no, takim najbardziej pożądanym w tym momencie w Chinach, czy nie. Więc tutaj myślę, że społeczeństwo chińskie jest też w takim tru w trudnym momencie, że te dawne priorytety, czyli kan qian, patrz, patrz na pieniądze, czy patrz na przyszłość, w zależności od tego, jak, jaki znak podstawimy pod, pod dźwięk cien e, no, trochę się wyczerpał, a nie pojawiło się nic nowego. O co też partia dba, skrupulatnie, eliminując różnego rodzaju sekty, wierzenia, ograniczając też e, swobodę działania różnego rodzaju kościołów, czy chrześcijańskich, czy też innych religii, więc w myślę, że teraz już praktycznie nikt nie wierzy. To jest po prostu organizacja, która zapewnia dobre znajomości i ułatwia karierę, ale czy Chińczycy jeszcze wierzą w założenia komunizmu, czy dążenia do niego? No myślę, że nie, bo Chiny w tym momencie są niesamowicie kapitalistycznym krajem i to, że istnieją w przestrzeni publicznej jakieś frazesy, no to wcale nie znaczy, że, że ktoś nie wierzy, tak jak w schyłkowym prl -u. Ludzie mówili różne rzeczy. Czy ktoś to wierzył? No raczej nie. I zobaczysz tego w chińskiej literaturze. Jestem ciekaw, czy są, czy pojawiają się wątki mimo wszystko w, dotyczące być może w sposób pokazujący, jak w krzywym zwierciadle rzeczywistość wątki tego, jak przejmowana jest kontrola Chińczyków. Wyzbywani są, albo jakie są próby zawłaszczenia ich ich prywatnego życia. Jest jedna powieść, Sutra Serca, która jest już szczęśliwie w języku polskim, która jest, w której pojawia się i Budda i Jezus i pojawiają się wszystkie, wszystkie religie. Akcja w ogóle dzieje się w takiej szkole partyjnej dla y, różnego rodzaju duchownych, y, którzy przyjeżdżają na szkolenia. <gryw> i są tam i buddyści, i chrześcijanie, i muzułmanie, no wszelkiego rodzaju religii, oni te przechodzą tam szkolenia, są tutaj edukowani, jak, jak ta religia ma współistnieć z partią i z państwem chińskim. I jest to też pokazane w taki sposób, że bardzo taki perfidny i taki przemyślany sposób ta szkoła sprawia, że na przykład mniszki buddyjskie porzucają buddyzm i kupują mieszkanie i zaczynają świeckie życie w Pekinie. Pokazywani są duchowni jako Kolejni skorumpowani, zdemoralizowani urzędnicy, którzy tak naprawdę są bardzo łasi na ziemskie pokusy i e, ziemskie wartości. I tutaj jest taka wręcz diaboliczna strona KPH, które potrafi najbardziej cnotliwego człowieka, najbardziej wspaniałego duchownego sprowadzić na złą drogę, jakoś go wykorzystać, e, tak... Przekręcić na lewą stronę i sprawi, że ten człowiek zapomina tak naprawdę o swoich takich najważniejszych, najważniejszych wartościach i traci kręgosłup moralny. I tak się na pod tym względem jest straszna, bo nawet coś, co wydawałoby nam się takie niewzruszone, coś, co daje ludziom na początku, moralną siłę okazuje się słabe i natura ludzka niestety wygrywa, i państwo chińskie potrafi każdego w jakiś sposób e, skrzywić i prze ciągnąć na swoją stronę i jakby udowodnić, że to, co on wierzył, tak naprawdę no, nie ma większego znaczenia, bo zawsze można znaleźć coś dla każdego człowieka. Istnieje jakiś taki haczyk, którym można go przeciągnąć z tej strony nie wiem, jasności na stronę ciemności. Więc pod tym względem ta książka jest straszna i taka pozbawiająca nadziei. No, zachęcam do przeczytania, bo też sam koncept jest bardzo ciekawy. Razem z dr Katarzyną Sarek też zachęcam Państwa do przeczytania tej książki. Doktor Małgorzata Religa to m.in. badaczka religii w Chinach i religijności Chińczyków. Zapraszam na rozmowę. Jak to jest z religijnością Chińczyków? Czy Chińczycy są religijnym narodem w naszym rozumieniu religijności, czy też nie? Czy można tak uogólnić to pytanie? Mi się wydaje, że to jest pytanie tak szerokie, że na no nie nie ma jakiejś jednoznacznej odpowiedzi, to znaczy historia religijności w Chinach jest bardzo długa i sięga właściwie z samych początków chińskiej cywilizacji. Nie można w żaden sposób powiedzieć, że Chińczycy nie są religijni. Z drugiej strony w Chinach nigdy nie było religii, której społeczna sytuacja byłaby zbliżona do na przykład. Kościoła Katolickiego, który, który ustalił w dużej mierze religijność chrześcijańską. Tak? Niezależnie od protestantyzmu, to jednak istnienie Kościoła Katolickiego, który był sam w sobie także ośrodkiem władzy religijnej, czegoś takiego w Sienach nigdy nie było, to znaczy nigdy nie było instytucji, która byłaby oddzielna od czy cesarstwa, czy teraz władz centralnych i która sama spróbowałaby władzę nad swoim kościołem. Wszelkie organizacje religijne były w Chinach w większości, albo wręcz zawsze podporządkowane władzom centralnym, czy to będzie cesarstwo, czy to będą już władze w XX wieku. Chińczycy to jednak naród przywiązany do tradycji. Tak Chińczyków postrzegamy. Chińczycy są oczywiście narodem bardzo do tradycji przywiązanym i można powiedzieć, że chińska religijność ma to do siebie, że życie chińskie, codzienne życie chińskie było tą religijnością zawsze bardzo głęboko przesiąknięte. Niezależnie od tego, czy ktoś był buddystą, buddyzm był główną przez dwa tysiące lat czy prawie dwa lat, był jednak chyba głównym prądem religijnym w Chinach, codzienne życie ludzkie było religijnością w pewnym sensie przesiąknięte. Znaczy z jednej strony były obrzędy o religijnym wymiarze także, które sprawowane były w rodzinach. Przede wszystkim to one były związane z tak zwanym kultem przodków, czy ten termin pasuje do Chiń, czy Nie, to jest inna rzecz, ale w każdym razie poczucia wspólnoty z, ze zmarłymi przodkami i sprawowanie obrzędów na ich cześć przy różnych okazjach to jest jedna rzecz. Druga rzecz to są bóstwa, które związane są z domem. Czy to będzie Bóg Paleniska, czy to będą Bogowie Drzwi, czy to będą jeszcze inne bóstwa, które są bardzo silnie związane i które towarzyszą ludziom, czy też których czci się w trakcie różnych świąt, na przykład Nowego Roku właśnie, kiedy jednym z najważniejszych wydarzeń jest odprowadzenie Boga Paleniska, czy Boga Kuchni, który będzie zdawał sprawę z tego, jak rodzina się sprawowała w ostatnim roku. Jak wpłynął komunizm na religijność Chińczyków, dlatego że jednak religia była za przez wiarę w komunistyczną partię Chin? Cofnęłabym się o kilkadziesięcioleci, to znaczy od powstania republiki i od powstania rządu narodowego, kiedy głównym celem elit chińskich była modernizacja, czyli było wyprowadzenie Chin z ciemnoty, z zacofania. I między innymi obiektem krytyki była wówczas tradycyjna chińska religijność, przede wszystkim ta religijność ludowa, ale także buddyzm. Komunistyczna partia Chińcza po 1949 roku jest w pewnym sensie dziedzicem, przekonań. Takich podzielanych przez sporą część chyba chińskiej inteligencji, że te rodzime chińskie religie są przejawem ciemnoty, że są zespołem zabobonów, które przynoszą tylko samo zło i które należy wykorzenić. Oczywiście w przypadku Chin ludowych doszło do tego jeszcze marksistowskie podejście do religii, w którym zakłada się, że religia ostatecznie wyginie i że światopogląd zostanie zastąpiony tym światopoglądem marksistowskim i że celem Państwa i celem władz państwa jest ostatecznie doprowadzenie do takiego momentu, w którym społeczeństwo zostaje całkowicie wyzwolone z tych okowów ciemnoty, okowów przeszłości i kiedy to marksistowskie spojrzenie na świat zostanie całkowicie zaakceptowane. I w przypadku HRL lata 50., 60., 70. to są lata bardzo świadomej, bardzo aktywnej, bardzo brutalnej walki z religią kiedy mamy do czynienia z prześladowaniami, kiedy mamy do czynienia rzeczywiście z bardzo brutalnymi metodami, rugowania religii z życia społecznego, to zaczyna się zmieniać w połowie lat 80. Jest taki specjalny zapis w Konstytucji Chińskiej Republiki Ludowej, który gwarantuje ludziom prawo do wyznawania bądź niewyznawania religii, które obiecuje, że państwo będzie otaczało opieką normalną działalność religijną. I tutaj oczywiście jest pytanie, co to znaczy normalna działalność religijna. Niemniej lata 90. czy też te ostatnie dwa dziesięciolecia XXI wieku, no to w porównaniu z tym, co działo się do końca lat 70., no to jest oczywiście poluzowanie tej polityki wobec religii, co nie oznacza w żadnym razie, że państwo z chęci kontroli nad religiami się wycofało, bo oczywiście nie. Biskupi katolicy byli wyświęcani bez zgody papieża. Coś, co prawie jest nie do pomyślenia, że za zgodą komunistycznych władz wyświęcani byli biskupi, doszło do porozumienia, co prawda, ale wciąż tego takiego dużego porozumienia, które normowałoby relacje między Watykanem a Pekinem, nie ma. Nie ma takiego porozumienia, a te, które są, są niejasne. To znaczy, my nie wiemy, co się w nich tak naprawdę znajduje. Jakie te porozumienia są zawarte? No tutaj wydaje mi się, że jest kwestia takiego światopoglądowego zdarzenia. Tak jak mówię, że z punktu widzenia Chin, władz chińskich, uznanie równorzędnego ośrodka władzy, który byłby niezależny od władz centralnych chińskich, jest po prostu niemożliwe. To się wydaje nieakceptowalne. I stąd te problemy, które na linii Pekin-Watykan ciągle istnieją, które dotykają też w jakimś stopniu katolików chińskich. I też istnienie tego kościoła chińskiego, który uznaje nad sobą zwierzchnictwo władz państwowych jest faktem, że przynajmniej część kościołów jest otwarta i normalnie funkcjonuje i że ludzie w tej chwili jednak no, mogą praktykować, odbywają się msze, w których ludzie mogą uczestniczyć bez ciągłej obawy, aresztowań na przykład. Chociaż pod nadzorem kamer w Pekinie, w kościołach, naprawdę ilość kamer zamontowanych wewnątrz świątyń jest zatrważająca. Pani profesor powiedziała o tym, że rzeczywiście od lat 80. -tych, 90. -tych ta kontrola nad religijnością jest mniejsza, ale dwa najbardziej newralgiczne z punktu widzenia komunistycznych władz regiony Chińskiej Republiki Ludowej, Tybet i Xinjiang, to właśnie związane są z religią. Państwo Chińskie uznaje formalnie pięć religii. Tak, to będzie islam, buddyzm, taoizm, katolicyzm i chrześcijaństwo. Tak to jest nazwane, choć to katolicyzm i protestantyzm. W ramach tych pięciu religii, w roku 2014, jeżeli ja się nie mylę, powstała, została ukuta taka jedna z myśli Pinga, która mówi o sinizacji religii która ma objąć wszystkie te wielkie religie. Czym jest ta cynizacja? Jak to należy rozumieć? Do czego to się odnosi? To jest kwestia też do przebadania, bo różne rzeczy mogą się kryć. Ale w każdym razie polityka Chin, tak jak jest ona formułowana wobec wszelkich tych pięciu legalnie działających religii, jest taka, że wszystkie te religie muszą uznać przewodnią rolę partii nad sobą i muszą ostatecznie w swoim nauczaniu, muszą pozostawać zgodne z nauczaniem partii w odnoszącym się do sfer duchowych czy społecznych. Tutaj każda z tych trzech wielkich religii, które są niechińskie, czy można powiedzieć, że taoizm jest chiński, buddyzm jest już właściwie też chiński, wszystkie, każda z tych trzech religii posiada swoje problemy i postrzegana jest przez władze państwowe jako potencjalne zagrożenie. Wejdę w słowo. No z punktu widzenia świata wolnego, czy też człowieka rzeczywiście religijnego. Zwierzchnictwo jakiejkolwiek partii nad religią no brzmi niedorzecznie, brzmi strasznie wręcz. Być może, ale taka jest rzeczywistość, taka jest rzeczywistość ideologiczna i do tej rzeczywistości ideologicznej te kościoły czy te religie muszą się dostosować bądź nie dostosować. To jest już ich wybór. Islam jest w oczywisty sposób kojarzony z, ze skrajnymi postawami. W Xinjiangu ten problem to jest terroryzm, separatyzm ekstremizm. i ekstremizm religijny. W przypadku buddyzmu tybetańskiego także są w zasadzie te, te trzy podobne problemy. W każdym razie w w przypadku buddyzmu tybetańskiego chodzi tutaj o problem no, legitymacji Dalajlamy także połączenia buddyzmu z tożsamością tybetańską. Też to, że to jest religia, która też traktowana jest jako rodzaj zagrożenia z punktu widzenia władz chińskich, ponieważ miały miejsce wypadki np. samospalenia mnichów, które zresztą były potępiane przez Dalajlamę. To jest inna rzecz. To pokazywało jednak skalę desperacji, skalę złożoności tej sytuacji, z którą mamy do czynienia w Tybecie. Jeśli mnisi decydowali się na tego typu akty, a dodajmy, to nie było kilka czy kilkanaście, to było ponad, zdaje się, 150 przypadków udokumentowanych samospaleń w latach 90 w latach 90 -tych. Na to jest położone całkowite embargo informacyjne. Oczywiście można mieć informacje na ten temat czy z Tajwanu, czy spoza Chin, natomiast z samych Chin dotarcie do informacji na temat tych samospaleń, czy jakichkolwiek wydarzeń związanych z buddyzmem tybetańskim, które by groziły tej, tej jedności narodowej chińskiej jest właściwie prawie, że niemożliwe w chińskim internecie. No niemniej buddyzm tybetański jest postrzegany jako niosący ze sobą zagrożenie. I wreszcie chrześcijaństwo, czy to będzie katolicyzm, czy protestantyzm także, są traktowane jako nośnik zachodniej subwersji, że Zachód usiłuje cywilizacyjnie Chiny infiltrować od środka. Także każda z tych religii trzech znajduje się, trudno powiedzieć, że na celowniku, to jest może za mocno powiedziane, ale z pewnością jest takie poczucie, że muszą one być kontrolowane i że każda z nich niesie ze sobą przynajmniej potencjalnie jakiś rodzaj zagrożeń. Na ile ideologia komunistycznej partii Chin stała się religią, bo wszyscy mamy w pamięci obraz z lat maoistowskich, słynne czerwone książeczki, które były czytane no, prawie jak Biblia, były Biblią komunistyczną. Teraz z kolei mamy do czynienia z sytuacją, w której obecny przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping wykreował siebie też no, na model niejako cesarza, na model przywódcy czczonego, no, tak jak czczony był Mao Tse Tung. Jest różnica w tym, ponieważ Mao rzeczywiście Bywał ubóstwiany w zupełnie dosłownym znaczeniu. To znaczy, że, że mogły być jakieś lokalne nie wiem, świątynki, w których znajdowały się na przykład portrety czy figurki Mao i że tam mu składano ofiary i że tam, gdzie były obowiązkowo zawieszone jego portrety, to tam też przy tych, gdzieś na wsiach, te portrety były okazane i tam składano ofiary. Muszę powiedzieć, że to przetrwało. Sam byłem świadkiem takich sytuacji jeszcze przed pandemią koronawirusa w Guijow, na takiej głębokiej, głębokiej wsi obok portretów przodków wisiał portret Mao Tse-Tunga rzeczywiście taka dzidełka zapalana, każdego dnia wkładane w żywność, robiło to wrażenie, biorąc pod uwagę, że był rok 2018 czy 2019. Właśnie, więc mi się wydaje, że, że mało rzeczywiście zyskał status takiego bóstwa czy bustewka w całkowicie dosłownym znaczeniu tego słowa. także to nie, nie jest tylko, kiedy my używamy metaforycznie tego terminu, religia, tylko zupełnie dosłownie. Mam wrażenie, że ze Xi Jinpingiem jednak czegoś takiego nie ma, że ta apoteoza Xi Jinpinga no jednak otrzymuje się w granicach czci dla człowieka, który symbolizuje potęgę państwa chińskiego. Natomiast nikt nie zakłada, że on będzie nas nie wiem wspierał w egzaminach. Myślę, że to jednak jest wielka różnica. No, kwestia tego, czy ideologia KPH stała się religią, czy nie. Też mi się wydaje, że na to nie, nie, nie ma prostej odpowiedzi. Oczywiście pewne cechy religijne, no choćby w tym sensie, że nie może być podważana, tak? Czyli, że, że to, jest ta, to jest ten kanon, który, który my mamy powtarzać niemal tak jak czytanie świętych ksiąg, tak? że to ma generować dobre, nie chcę powiedzieć dobrą karmę, no ale że to ma generować jakby dobre funkcjonowanie wszechświata. No to pod tym względem, jeżeli to miało zastąpić religię, no to w pewnym sensie w charakterze takiej idei, która jest niepodważalna, która objaśnia wszystko która funkcjonuje we wszystkich poziomach życia i z którą przede wszystkim się nie dyskutuje. No, może to jest tutaj najistotniejsze. Wiem, mi się wydaje, że w tej chwili jednak w społeczeństwie nie ma takiego przekonania co do ideologii, komunistycznej, że o ile przypuszczam, że w dalszym ciągu jest wiara w potęgę państwa chińskiego, państwowości chińskiej, ale że to jednak ani się nie przekłada na uczucia religijne, ani nie, nie pozostaje z nimi w jakimś konflikcie, bo jednak ja myślę, że mamy do czynienia, może w tej chwili znowu mniej, ale mam wrażenie, że, że na przełomie wieków było bardzo wyraźne takie ożywienie buddyzmu. Świątynie zaczęły rzeczywiście częściowo przynajmniej funkcjonować jako rzeczywiste ośrodki religijne. Poza tym fascynacja głównie chyba wśród wielkiej wielkomiejskiej inteligencji buddyzmem tybetańskim właśnie, który jest postrzegany jako szalenie atrakcyjny. Czy w ogóle z religiami Tybetu, nie tylko buddyzm, ale też Bon, że one cieszyły się dużym wzięciem, zainteresowaniem. 14. dalej Lama w, w swojej ostatniej książce po raz pierwszy wprost napisał, że będzie kolejna reinkarnacja Dalai Lamy i że najprawdopodobniej będzie ona w wolnym świecie. To oczywiście wołało nie tylko poruszenie w świecie tybetańskim, ale też właśnie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej, które stwierdziło w specjalnym komunikacie, że Chińska Republika Ludowa będzie decydowała o tym, kto będzie reinkarnacją Dalai Lamy. Ten konflikt dopiero rozgrzeje się wtedy, kiedy Dalai Lamy rzeczywiście nie będzie pośród żywych, ale jest to sprawa poważna. No jest. To... To zapewne sprawa poważna, to znaczy, na ile ona będzie poważna, to się też dopiero zobaczymy. Trzeba pamiętać, że Chiny ostatnie dwie dekady, kiedy poziom życia w Chinach wzrósł no, niewiarygodnie, co by, co by nie mówić na ten temat. Stosunek Chińczyków do, wie, do wielu rzeczy w też w naturalny sposób zaczął się zmieniać przez te zmiany materialne też i społeczne, i jednak większą mobilność Chińczyków, którzy jeżdżą po świecie, oglądają, widzą, zostają w kontakcie ze światem. Więc co z tego wszystkiego wyniknie, to trudno powiedzieć. Tutaj należałoby może dodać jednak taką rzecz, że kontrola nad Tybetem, także decydowanie o tym, kto będzie Dalajlamą, to, to nie jest też sprawa, która jest po 49 roku, tak? tylko że to cesarze tak cesarze ostatniej dynastii jednak yy, trzymali rękę na pulsie i ostatecznie ich decyzje no, miały znaczenie tutaj. Więc to poczucie prawa do kontrolowania, jeżeli nie politycznego, to duchowego, a tak naprawdę duchowo-politycznego przywództwa nad Tybetem, myślę, że w Chinach są ugruntowane. To znaczy, że Chiny mają takie poczucie, że to jest ich historyczne prawo. Na koniec porozmawiamy o kulcie przodków. Wspomniała Pani o tym, jakie znaczenie odgrywa. Rzeczywiście wydaje się, że nawet we współczesnym chińskim społeczeństwie, które przywiązane jest do tradycji, jest schierarchizowane, kiedy jest szacunek o wiele większy niż w społeczeństwach zachodnich wobec starości, wobec takiej wartości, jaką jest rodzina, ten kult przodków też jest centralnym Kultem. On zawsze był, to znaczy od, od wieków był, konfucjanizm go uznał, tak, że służba rodzicom, do której są zobowiązane dzieci, nie kończy się ze śmiercią rodziców. Tak, tylko że przechodzimy na inny poziom relacji z naszymi rodzicami, z ich rodzicami że, i że zobowiązania wobec przodków są jednym z naj, najważniejszych zobowiązań, które kształtuje nasze człowieczeństwo w ogóle. Czy we współczesnych Chinach można mówić o kulcie przodków? Nie wiem. Można mówić, myślę, o odradzających się pewnych tradycjach pamięci takiej rodowej pamięci. Ta rodowa pamięć, która jest cały czas żywa na Tajwanie, na przykład, że, że tam faktycznie funkcjonują wielopokoleniowe świątynie przodków, w których obowiązkowo dwa razy w roku całe rodziny się spotykają i tam odbywają się wydarzenia, rytuały o charakterze rzeczywiście religijnym. Ja myślę, że w Chinach jest też coś takiego, jak spojrzenie na własną tradycję przychylnym wzrokiem. A ja też wejdę słowo min, gdzie jest jednak świętem narodowym. To jest dzień wolny od pracy. No oczywiście, że tak. No, <laughs> każdy państwo potrzebuje świąta, że my chodzimy w zaduszki czy na wszystkich świętych na groby, to nie znaczy, że uprawiamy kult przodków. Tak? Mimo, że to, że to jest właśnie tego rodzaju pamięć, którą zapalamy światełka. Ja myślę, że pewne kwestie biorą się też z tego właśnie spojrzenia na własną tradycję, która, która zaczyna być coraz bardziej ceniona i która zaczyna być odtwarzana i pielęgnowana z coraz większym pietyzmem. Chiny jakby dojrzały do tego, żeby pewne rzeczy, które były kiedyś potępiane, tak jak konfucjanizm można było potępiać i miało to swoje uzasadnienie wtedy, kiedy to czyniono w pierwszej połowie XX wieku, w tej chwili i chińskie społeczeństwo stać na to, żeby spojrzeć na to z zupełnie innego punktu widzenia. Więc myślę, że też ta tradycyjna chińska religijność może być też w Chinach postrzegana w tej chwili jako pewien aspekt piękny, ważny, istotny po prostu kultury i cywilizacji chińskiej. To była doktor Małgorzata religia. teraz Marcin Jerzewski opowie o duchowości na Tajwanie. Jak to jest z duchowością Tajwańczyków? Z jednej strony wiemy, że to jest naród patrzący ku przyszłości, taki rozwojowi, ale z drugiej strony to jest naród skupiony też na wartościach tradycyjnych, bo wszystkie święta, jak pamiętam, te tradycyjne na Tajwanie, no to tak mi się wydawało, że część z moich znajomych nawet takich bardziej sekularyzowanych czy liberalnych to jednak karnie przestrzegała świąt chińskiego kalendarza. Zgadza się. Tajwan jest zdecydowanie jednym z najbardziej pluralistycznych religijnie społeczeństw w Azji i odbywamy tę rozmowę w bardzo szczególny weekend, dlatego że w tym roku zbiegły się w kalendarzu dwa święta. Wielkanoc, którą obchodzi większość słuchaczy, a na Tajwanie w ten weekend obchodzimy święto sprzątania grobów, czyli tak zwane Gdzie. To właśnie pokazuje, że mimo nowoczesności Tajwanu, nadal w społeczeństwie bardzo ważne są różne systemy, szczególnie oddawania czci przodkom. Wśród Australysejczyków, czy rdzennych mieszkańców Tajwanu, możemy zwrócić uwagę na duchowość, która ma charakter animistyczno-asestralny. Opiera się na sieci relacji między duchami przodków, siłami natury i bytami mitycznymi. Wśród y Hanów, czyli osób etnicznego pochodzenia chińskiego. Mamy też system oddawania czci przodkom, czy system duchowości, który możemy określić jako bardziej genealogiczno-etyczny. Świat uporządkowany jest przez relacje rodzinne i przez to rytuały duchowe skupiające się na oddawaniu czci przodkom utrzymują harmonię społeczną. Jak ty ze swojej praktyki właśnie koegzystencji z Tajwańczykami patrzysz na to, jak oni zapatrują się na to, co dzieje się w kontynentalnych Chinach pod tym względem? Bo Tajwan jest miejscem, gdzie można swobodnie wyznawać religię. W Chinach oczywiście wiemy, że każdy przejaw religijności niesankcjonowany przez władzę jest problematyczny. Należy też zwrócić uwagę na to, że Zjednoczony Front wykorzystuje religię, wykorzystuje szczególnie chińską religię ludową i kult bogini Mazu jako narzędzie wpływu na społeczeństwo tajwańskie. Wspomniana przeze mnie bogini Mazu to opiekunka mórz i oceanów.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 upatruje swoich korzeni w świątyniach właśnie w prowincji Fujian, też do pewnego stopnia w kantonie. W związku z tym przywódcy małych społeczności religijnych, czyli na przykład osoby, które zarządzają świątyniami, stają się też grupą docelową działań Zjednoczonego Frontu. Czyli takie osoby są często zapraszane na wycieczki do Chin, gdzie oczywiście mówi się im wiele propagandzie o tym, jak Chiny upatrują się na stosunki międzyludzkie między obiema stronami ciśnienia tajwańskiej, więc religia zdecydowanie nie jest niewinna i mimo tego nacisku władz Chińskiej Republiki Ludowej na duchowość swoich własnych obywateli, nie powstrzymuje ich to przed wykorzystywaniem właśnie szczególnie chińskiej religii ludowej i tej genealogiczno-etycznej komponenty duchowości do prób wpływu na małe społeczności za pośrednictwem świątym. A to jest niezwykle ciekawe co mówisz, dlatego że akurat o tym kontekście nie słyszałem, a wiemy z kolei jak bardzo... Chińska, komunistyczna partia Chin stara się no, czerpać z tych elementów i religijnych, i doktrynowych, czy też filozoficznych, takich jak konfucjanizm, jakby wybierając to, co jest jej aktualnie potrzebne, wybiera też rzeczy, które z wierzeń tajwańskich, które mogą się przydać w ewentualnym, jak to Chiny sobie mówią, pokojowym zjednoczeniu. Ale też możemy zwrócić uwagę na to, w jaki sposób Tajwańczycy próbowali wykorzystywać duchowość, podejmując próby normalizacji stosunków międzyludzkich nad ciesiną tajwańską. Przykładowo jedną z najbardziej znanych organizacji humanitarnych, która została założona na Tajwanie, to Fundacja Cydzi, to jest buddyjska fundacja, i e, oni rozpoczęli swoją działalność w Chińskiej Republice Ludowej już na początku lat 90., czyli po zniesieniu stanu wojennego w, na terytoriach tajwańskich kontrolowanych przez rząd Republiki Chińskiej. W 1991 roku Cydzi rozpoczęła pomoc humanitarną w Chinach po dużych powodziach we wschodnich prowincjach, szczególnie Jiangsu i Anhui. I to były pierwsze oficjalne działania organizacji na terenie Chin. Ta działalność e, Cydzi w Chinach była możliwa, ponieważ oni unikają tematów politycznych, koncentrują się na neutralnej pomocy humanitarnej. Natomiast niezwykle istotne jest to, że jest to organizacja religijna bardzo silnie buddyjska. Jako ciekawostkę mogę podać, że jednym z warunków otrzymania grantu od fundacji Cydzi jest to, że wszystkie posiłki, które będą zakupione z ich funduszy, catering na wydarzenia i tak dalej, musi być wegetariański. To wegetariański w rozumieniu buddyzmu wschodnioazjatyckiego, czyli też pozbawiony tzw. cuchnących warzyw, czyli czosnku i cebuli. Religia czy duchowość to coś, co ma potencjał do zbliżania ludzi po obu stronach cieśniny tajwańskiej, ale oczywiście te zbliżenia nie są neutralne politycznie. To były wielkanocne chińskie znaki i moi goście dr Marcin Jakobi, dr Katarzyna Sarek, dr Małgorzata Religa i Marcin Jerzewski z Tajwanu. Ja się nazywam Tomasz Sajewicz. Do usłyszenia ninin znaki reklama